Angela i Uwe, proszę teraz dialog oficjalny. Dzień dobry. Co u pani słychać? Dzień dobry. Dziękuję. Wszystko świetnie. A u pana? Dziękuję. W porządku.